Tak oryginalnie jestem blondynem Zafarbowałem się względem tego, bo Pierwsza dziewczyna chciała Żebym był na czarno, względem tego, że Wychowuje się z cyganami, no, żebym wyglądał tak jak on Gdzie jest mój zasiłek? Tak to moja zguba Mów mi są dokumenty przy formie, jak mi siuda W końcu mi siuda, czy może mi się nie uda Baraki, obska uży, robienie loda i wuda Młody twórca, pseudonim talec z miletu Dwa gołąbki, twój stary nastrął do bidetu Lecę z kurwami, bez żadnego afiszu Twój stary znowu lepi, mielone w zaciszu Młody żaluza, lecę tako o tako Twój stary zajebał, papiera cztery z Almako Jestem muzykiem, napierdalam na lutni Twój stary fryga matkę, na trójkę w kuchni Matka agresor, flaga Jemenu Po nogach cięcią, znowu brakuje ci tenu Żaluzje jebnięty, tak to moje ego. Twój stary ma głowę, bo na mi sunego. Twoja matka leci, pytam, lubisz sok? Ona mówi pewnie, to ja mówię, sak my kok. Prezydium Loma, sprzedaż no kilumi. Twój stary znowu robi, gwiazdy na komuni. Lecę zbierać kiepy, wyruszamy na łowy. jedziesz łowić ryby, staw kolanowy. Cały się trzęsiesz, lecę tu jak wibrator Twój stary gryzie ludzi, pseudonim, sekator. Dobry western, dosiadamy konie. Twój stary ma jedynki, jak drzwi w salonie. W sumie na rowerze samochodem, choć samochodem przeciwnie jak że to muszę uważać, bo bez prawka jazdy jest lekki przepał. Jaluzja i firana to nowa fala Twoja stara wydziarana na ramieniu tribala Na dworze pada a kolejka do sano Twój stary Salomon kroi na pół awokado Euro, dolce, Gucci i Prada Twoja stara golfem w do Cizara Stary na komendzie dostaje wiadomość Stary się nie rusza Hashtag nieruchomość to jeszcze nie finał Nie wita czarna bila Nie jestem ze Stanów czy stanomina Urwał mi się film nie chodzę do kina, jak ubosty znów na balkonie robią grilla Robią sobie piknik, palą ciepłe zlówki Wapują liquid, o smaku karkówki Zjadam łaków, minuta ciszy Stary w kodaku, kradł paczkę kliszy Może coś na winę, bo nie siada wena Matka z ojcem, weszł sticker do więzienia Tak tu jest, żaluzja robi wymyki jak pan dobrą pizę, to dostajesz tygi Znasz te klimaty jak Monika Mercedes Wchodziłem do pokoju, zerwałem głową w kredę Jaki prezes? mówi młody Balboa Matka po obiedzie bo pokoja Byłem w Gdańsku, odwiedziłem tatę Przy okazji sprzedawałem pomniki z Westerplatte Wiatrak na Lemuńskiej Czarne paramonty, ty stary ponicie. Ma widoczny szkobry, jest w tym dobry Lubi sobie przypierdolić Jak jest na futany, to zakręca dupą słoik Niezły komik, znasz tą sytuację Kończę to gówno, bo się śpieszę na kolację Zawsze od urodzenia miałem dwa wybory. Z jednym wyborem na pewno by mi się to nie spełniło. Chciałem być policjantem. Za dużo przypałów, więc zbytnio by mnie nie przyjęli.